Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku pod podcastofonu. Dzisiaj przed mikrofonami przemek szczepaniuk z Dublina, z Canterbury Robert Kessling, a z pięknego i bardzo gorącego czeskiego nachoda Robert Kamaszen. Tak, jest nas dzisiaj trójka. Mamy do omówienia podcasty, które okazały się w tygodniu 23. I co, panowie, przechodzimy do omawiania. Okazały się, jak powiedziałeś, okazały się warte słuchania i pierwszym, który się okazał wartym słuchania jest nowy podcast w naszym katalogu, jeszcze go wcześniej nie było, a mianowicie Serio Serio, zatytułowany Prolog i Nauka Jazdy. Pomidor welpłażej, tak się on nazywa, zaczyna omawiać różne idiotyzmy, na które natrafiamy w życiu codziennym. W tym odcinku dostało się m.in. osobom decydującym o tym, że samochody nauki jazdy nie mogą przebywać w miastach, a tym samym kierowcy. A, może nie będę mówił, posłuchajcie, koniecznie posłuchajcie, koniecznie dodajcie serio, serio do swoich odtwarzaczy. A następnym podcastem który miał się ukazać, ale niestety się nie ukazał, był 91. odcinek podcastu Shwing. I tutaj apel do wszystkich słuchaczy mają prowadzący, czyli Koko, Bele oraz Tortur. Jeżeli ktoś nagrywał 91. odcinek, który leciał w akademickim radiu Luz w formie live, proszę to dostarczyć. Woda przeszkodziła w nagraniu, odcinka nie będzie. Także 5 czerwca, jesteśmy przy tej dacie, ukazał się odcinek podcastu Siódme Niebo i to jest kolejny nowy podcast w naszym katalogu, tym razem odcinek yy, Fałszywa Mistyka, część trzecia. Ja myślę, że... Yy, aha, to był materiał z audycji nadawanej w jednym radiu, naz, którego nazwy nie zdradzę, a myślę, że będzie miał właśnie Robert coś do powiedzenia na ten temat. No jest to trzecia część fałszywej mistyki, jest prowadzącym tą maudycję, znaczy gościem audycji jest ksiądz profesor Aleksander Posadzki, jezuita, przede wszystkim co zainteresuje i doda troszkę dreszczyka emocji, może niepotrzebnego, ale jest demonologiem, Dalszy ciąg rozmów o zagrożeniach, które możemy napotkać, o zagrożeniach duchowych, które możemy napotkać w naszym życiu praktycznie na każdym kroku. Ja bym radził się naprawdę zapoznać z tymi odcinkami. Otworzę oczy, a jeżeli nie, no to przynajmniej sobie, nie wiem, uszy słuchawkami przeczyścicie. To było siódme niebo, a kolejnym podcastem na naszej liście, w naszym katalogu jest oczywiście podcastofon z zeszłego tygodnia, który prowadził Papa, Maciek oraz Filip. Cóż to dużo mówić, jak słuchaliście to wiecie o co chodzi, jak nie to zapraszamy do słuchania. I kolejnym tutaj podcastem w naszym katalogu jest podcast bez nazwy 78 odcinek o tytule Światełko w tunelu. I Maciek opowiada trochę historii osobistych, trochę o hotelu, w którym miał szczęście lub nieszczęście przebywać tego, tego czasu, kiedy nagrywał ten podcast. Bardzo fajny, bardzo miły. Mi trochę dał do myślenia, o czym się dowiecie już wkrótce. Ja wam zdradzę, że Maciej został wyrzucony z domu, w dodatku bez swojego spaniela, a więc został sam. A wszystko to stało się ze względu na błędnie dobrane priorytety. A o czym mówił, no to musicie już sami się przekonać. W każdym razie Maciej opanował się, powiedział o tym, że się opanował i teraz będzie zmieniał swoje życie na lepsze. Kolejnym odcinkiem do mówienia to Polskie Detroit z 6 czerwca. Łukasz Witkowski w swoim 248 odcinku, więc słuchajcie, słuchajcie, szykuje się... Okrągła 250. rocznica publikacji polskiego Detroit. I w tym odcinku Łukasz opowiada o automatycznym podejściu do klienta banku jako do petenta, zachowywanie się jak typowy robot przez pracowników pewnych banków. Nie będziemy przecież dyskredytować M-Banku, bo to o niego chodzi. Także opowiada o grze Detroit Tigers, oraz o niebezpieczeństwie, które jest bardzo poważne w Detroit. Chodzi o broń palną, broń gazową, przeróbki i inne takie rzeczy. Bardzo fajny odcinek, słuchałem, mogę polecić. Rozbawiłeś mnie drugi 250, 250 rocznicą. Znaczy się Łukasz Witkowski, jest już naprawdę bardzo, bardzo stary. Tak naprawdę to piąta rocznica. A 250 odcinek, bo chyba o to chodziło. Yy, dobra, i przejdźmy dalej. A dalej jest Jab Animation. Teraz już mówię Jab Animation, chociaż powinienem powiedzieć po mojemu Jap Animation albo Jap Animation, yy, bo zawsze mam problem. Tego rodzaju, że jak rozmawiam sobie po polsku, to staram się nawet angielskie nazwy czytać po polsku i wychodzi jak wychodzi. No to ja już teraz od razu ci Robert powiem, że widać, że odgryzłeś się przy Łukaszu za to, co było dwa tygodnie wcześniej, za ten Jap animation, a więc ja jeszcze raz poprawię, nie Jap animation, tylko Jap animation. Rozmowa z Łukaszem, Łukasz jest trzy lata już w Japonii, opowiadają chłopaki o tym, jak japończycy się ubierają. I czy Japończyk wpadnie w osłupienie, jeżeli zobaczy Ciebie w stroju na ulicy, w środku miasta, w stroju na przykład sportowym, nie wiem, a la Ronaldinho z piłką pod ręką? Aha, no to już wiemy, ale to o sportowe rzeczy to trzeba by się zapytać Filipa, którego nie ma, być może się zjawi za jakiś czas, może zadzwoni do nas, a właśnie dzisiaj można zadzwonić. Nie wiem, czy ktokolwiek się odważy, informacja zbyt późno poszła na stronę, nie wiedzieliśmy, o której będzie nagrywanie i tak wyszło, jak wyszło. Jak ktoś zadzwoni, to usłyszycie, a póki co przejdźmy dalej do kolejnego w naszym katalogu, do wideokastu tym razem, Amplitudy Chwil, o numerze 3, bo to wideokast, a w nim impresje uliczne, dwuminutowe takie impresję. Nie wiem, widzieliście? Widzieliśmy. Widzieliśmy. Bardzo ciekawy montaż Wojtka z Dublina. Poznaję niektóre fragmenty Dublina. No, ciekawe, ciekawe. Ale naprawdę właśnie, tak odskoczmy chwilę od tematu. Słuchaj Przemek, rzeczywiście tam widać tych bezdomnych, czy też to była jakaś, nie wiem strefa przemysłowa, że ich tam się tak kręciło? No wiadomo, dwie minuty filmu ich tam sporo było, no nie wiem jak to było przemontowywane Są bezdomni szczególnie w centrum Dublina gdzie właśnie jest duży ruch pieszy, gdzie można sobie tam właśnie dorobić tym żebraniem poza centrum już, już tego raczej nie widać, to było wszystko Nagrywane właśnie w centrum Dublina. No dobra, to może przeskoczmy do kolejnego podcastu, jakim jest Filo numerku 06. Jesteśmy już w szóstym dniu czerwca program nauczania, taki jest tytuł a w nim, dlaczego nie lubię poniedziałków to już jest mój podtytuł a więc, co się autorowi nie podoba w polskim szkolnictwie Michał Franio, bo właściwie to nie wiadomo jak on ma na imię czy Michał, czy Franio niech się określi, Michał Franio określ się opowiada też o stronie swojej www którą zrobił no i Filok powolutku, powolutku się rozkręca a kolejny podcast w naszym katalogu to podcast 420 naszego szanownego kolegi Roberta prowadzącego z Czech. I tym razem odcinek 15, silny rocznik 70. I Robert dedykuje ten odcinek retro braciom i wraca, powraca do swojego dzieciństwa, wspomina Stare, dobre czasy. Warto posłuchać naprawdę kawał dobrego, mocnego podcastu. No Robert, powiedz powiedz coś tam więcej na temat Uczcimy, swojego... Ucznijmy to minutą ciszy. Nie, to był pierwszy i chyba ostatni u mnie taki, taki, mój Boże, chciałem powiedzieć pokus, jak to się mówi po polsku, próbam. Więc to była pierwsza... Po czesku zaczynam mówić. Była to pierwsza i prawdopodobnie ostatnia moja próba zmierzenia się z felietonem. Według mnie zupełnie nieudana i co bardzo mi się podoba w tym odcinku to pauzy między poszczególnymi wymawianymi wyrazami prowadzącego. rewelacje. naprawdę pauzy są świetne. I podkład jest dobry, podkład jest na licencji Creative Commons. Super sprawy. No, może niech zadecydują o tym, czy jest udany, czy nieudany odcinek sami słuchacze. Mnie się dobrze słuchało, pomimo tego Twojego uprzedzenia do felietonu. I mam nadzieję, że częściej posłuchamy również e, czegoś podobnego w przyszłości. Co my tu dalej mamy? E, e, Swing. O, Swing e, 93 numerek apel podcastofonu do osób, które słuchają podcastów o grach. Po raz kolejny apelujemy do Was, aby znalazła się jakaś osoba, która słucha sobie podcastów o grach, która jednocześnie chciałaby zrobić zestawienie takie raz na dwa tygodnie, może nawet raz na miesiąc i my byśmy to opuszczali u nas w podcastofonie. Z tego względu pytamy, prosimy Was o to, aby się znalazła taka osoba, bo nie, no, większość... Yy, Większość prowadzących po prostu nie słucha tych podcastów, one są długie, ciekawe, ale my nie mamy na to czasu. Skoro jesteśmy przy podcastach growych, to przede wszystkim wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia dla Damiana Palucha, prowadzącego Fantasmagerię, a znanego jako Dachman. Wszystkiego najlepszego, stary. Ej, a na temat tego Schwinga, ktoś coś wie? Tego, ja tak przeskoczyłem od razu z no. naszym apelem. pytanie. A wraca, wracając do Schwinga, to Coco Bele oraz Tortur zapraszają na kolejną dawkę newsów o filmach, o serialach, o grach i o komiksach. Co prawda, w tym odcinku zamiast Belego, który gdzieś zniknął, jest Grzegorz Przybyś, ale y, jest pełno nowych tematów, y, które jak zwykle przywieją się, a więc jak będzie wyglądał nowy Kapitan Ameryka i czy będzie podobny do Kapitana Ameryki znanego z komiksów oraz cóż może zrobić z młotem swoim Thor. Bardzo fajny odcinek, możecie się także dowiedzieć jakie są oczekiwania jeżeli chodzi o grę Deus Ex 3. No i kolejnym podcastem jest subiektywny podcast sportowy, miał się zjawić Maciej, który o nim by opowiedział, ale nie ma Macieja, no być może w hotelu jeszcze siedzi, kąpie się gdzieś tam, albo nie wiem, może nie ma nieuregulowany rachunek i go nie tam stamtąd wypuścić, ktoś to wie, no miał być Maciej, nie zjawił się, a więc też nie mamy informacji na temat tego odcinka, który zatytułowany jest Sposób na bakterie. Jedno jest pewne. W odcinku jest wspomniane o Sławomirze Szmalu. W kontekście będę pił, pił alkohol, więc może wiemy rzeczywiście, co robi Maciek. Za to podejrzewam, że większość z nas słuchała odcinku o numerku 05. Pan Kazimierz w historii mojej emigracji, ma o tym podcaście mowa, pan Kazimierz ma 88 lat, to jest jeden z e, takich podcastów, które koniecznie trzeba wysłuchać, bo to jest e, żywa historia. To jest człowiek odznaczony wieloma orderami, miał bardzo ciekawe, a zarazem traumatyczne przeżycia, zanim e, trafił na emigrację swoją. E, I właśnie tą jego historię wysłuchacie w odcinku... Historia mojej emigracji. A jeżeli już jesteśmy przy tym podcaście, to serdecznie dziękujemy Arturowi, który wykupił u nas reklamkę na podcastofonie. Dziękujemy Arturze i Małgosiu za, za wsparcie dla, dla nas, dla podcastofonu. Kolejnym videocastem tym razem jest wideokast Pawła Siriusa, prześwietlenie, odcinek 12. I tematem przewodnim tego odcinka prześwietlenia jest makrofotografia. A więc Paweł Serius w swoim dwunastym odcinku prześwietlenia opowiada w ciągu 12 minut trwania podcastu, więc 12 odcinek 12 minut. W jaki sposób za pomocą dużego aparatu zrobić zdjęcie małego przedmiotu. I wtedy dopiero wszyscy będziemy wiedzieli, że małe a cieszy. A Filip Dawidziński w tym tygodniu opublikował odcinek 303 Dywizją 303 Tak, o tytule Kuzaj i Kuzyn I odcinek nagrywany na torze wyścigowym, torze rajdowym w Poznaniu Razem z kuzynem Filip wybrał się właśnie w to miejsce, gdzie rozgrywały się jakieś wyścigi i na żywo komentują te wyścigi, pojazdy, które tam się ścigają oraz wracają do, do czasów dziecięcych, gdzie również często przebywali na tym torze i obserwowali wyścigi właśnie różnych pojazdów dawnych już teraz. W tym odcinku możecie również usłyszeć króciutki taki wywiad z panem Leszkiem Kuzajem. Możecie też się dowiedzieć, na którym miejscu zakończyła wyścigi faworytka Filipa, bo nie tylko mężczyźni ścigają się szybkimi samochodami. Tak w ogóle to ja myślę, że Filip pozazdrościł mi mojego odcinka zatytułowanego Valentino, w którym była mowa o motocyklach, co prawda, ale też była mowa o torze w Poznaniu. No i Filip skopiował trochę moich pomysłów, także... Musi się ze mną za to rozliczyć, za, za wzięcie e, moich pomysłów, które notabene są na licencji Creative Commons, więc chyba nie mam do nich zbyt wielkich praw, pomimo tego, że jestem autorem. Smutne. Ja myślę, że Filip wsiął sobie wziął także do serca komentarz właśnie mój pod Twoim Robert odcinkiem, kiedy opisywałem, jak to szusuje na rowerze po ulicach i prawdopodobnie myślę, że to było przyczynkiem do powstania tego 303 odcinka, jakby nie było wspaniałego naszego Filipa. Wspaniałego odcinka w, naszego Filipa e, z nie tylko dla orłów. Tak, Filip bardzo lubi, jak się o nim tak wszystko mówi. To jest wspaniały kierownik, jest najwspanialszy, ale przejdźmy dalej, zostawmy kierownika na boku. I przeskaczmy do kolejnego odcinka Serio Serio, który tym razem zatytułowany Question Everything, no i Błażej, zwany też Pomidorem, rozważa nad tym, dlaczego ludzie bezgranicznie ufają temu, co zobaczą w TV, a także zastanawia się, dlaczego... Ludzie ślinią się na widok iPhone'a. No i ja przyznaję, że zgadzam się z Błażejem w stu procentach, bo też nie rozumiem, dlaczego ludzie ślinią się na widok iPhone'a. Ja wiem, dlaczego się ludzie ślinią na widok iPhone'a. To jest tak samo, jak niektórzy są fanami, nie wiem, fryzur krótkich albo kolczyków w miejscach intymnych. Ocz po prostu taka mentalność człowieka i dlatego wydaje mi się tak jest. Po prostu jedni lubią iPhone'y, a drugim nogi śmierdzą. Wracając jeszcze na momencik do serio serio, to chciałbym powiedzieć, że Błażej szykuje się już do znacznej poprawy jakości dźwięku, bo rozmawialiśmy sobie drogą mailową i Błażej będzie kupował mikser, aby wykorzystać w pełni swój dobry mikrofon. Ale to taki kuchenny mikser? Do pomidorów. No przecież, no pomidor jest, to i mikser kuchenny, tak? A swój mikrofon to, no wiadomo, chodzi o, o to, co robił Paweł Sirius w swoim wideokaście. To wszystko można powiązać. I to z czego się śmiał Robert Kamaszy. No ale myślę, że, że tutaj troszeczkę zbaczam z tematu. Zbaczam jeszcze, no to słowo. Tak przypasowało. I śmierdzą Ci nogi. Ach, hmm. A co, nie wiem, skąd ty wiesz? Przecież tak daleko siedzisz, tak bardzo jadą? Nie, ale Przemek powiedział, nie masz, nie masz nic z jabłuszkiem, śmierdzą ci nogi. Ja już tutaj u siebie nie wiem, czy to moje, czy twoje, nie? Ale, ale coś czuję. No to ja nie wiem, ja muszę iść zobaczyć, czy są jakieś owoce w domu. Może będzie jakaś gruszka albo jabłko. Weź pomidora. Weź pomidora. Serio, serio. Mhm. Dobra, i przeskakujemy dalej do odwyku, bo chyba czas na odwyk. Kto pije piwo z was? Ta, ta, ta, ta. Słońce i niedzielno, słońce i niedzielno Co? No tak, nikt się nie chce przyznać No dobra, piję piwono Brzezniak z Kruszowic. Więc powinieneś wybrać się na odwyk No i właśnie do ciebie skierowany jest ten odcinek w którym Martin opowiada Kim Jezus nie jest Z całą przyjemnością Zapiszę się na następny odcinek, ponieważ ten już udało mi się wysłuchać. A kolejny odcinek, kolejny podcast w naszym katalogu to Podnośnik. I tym razem Gural spotyka się ze swoją koleżanką, już nie pamiętam imienia, ktoś mi podpowie. Ola. O, z Olą, która była przez kilkanaście miesięcy rezydentem w Turcji a zarazem również przewodnikiem polskich wycieczek. I Ola opowiada o przepięknych miejscach, przepięknych krainach Turcji. Tak, ze swojej strony mogę dodać, że Turcja jest krajem, w którym naprawdę można się zakochać, bo miałem okazję samemu to przeżyć i jak słuchałem tego podcastu, to wszystkie moje wspomnienia wróciły, także... Polecam odsłuchanie sobie tamtego, przy okazji być może zerkniecie gdzieś tam do historii moich odcinków, w których opowiadam o Turcji, ale najważniejsze jest to, żebyście kiedyś wybrali się, drodzy słuchacze, do tego pięknego kraju. Jest tam co robić, jest tam co zwiedzać i na pewno nie jest to kraj, taki typowo europejski, nie tylko chodzi o zabytki, nie tylko chodzi o inną, ładną architekturę i o pogodę i o jedzenie, tylko wszystko, wszystko naraz. Turcja jest po prostu inna, jest warta uwagi. Zapraszam, zachęcam do tego, żeby się tam wybrać. Pamiętajcie jednak, jeżeli któryś z Was jest Jarosławem, nie mówić w sobie, do siebie po zdrobnieniu, czyli wołać Jarek, Jarek, bo wtedy Turcy mogą się troszeczkę dziwnie patrzę. To samo dla tych ludzi, którzy przyjadą na urlop do Turcji z Lechem. To znaczy z tym Lechem? O, już, już ten, już nie grozi. Ale nie, to może być ten Lech z zielonej butelce na przykład, jeżeli chodzi już o Filipa, tam 303. Browary Wielkopolskie, a w każdym bądź razie oba słowa właśnie Lech i Jarek bardzo brzydko, mają bardzo brzydkie znaczenie w języku, w języku tureckim. No i tym samym przejdziemy do um, ostatniego, właściwie nie ostatniego, ale ostatniego, który ja mam na liście podcastu na ten tydzień. Pełna powaga, to jest nowy podcast w naszym katalogu. Kuba i Norbert we dwójkę nadają podcast, mogę powiedzieć, taki podobny do Swinga. Shwing, do Yy, ostatniego odcinka, czyli tego właśnie z, z numerkiem 17, zestawienie tygodnia, jeszcze nie słuchałem, ale zachęcam Was, żeby zapoznać się z pełną powagą. Nowy podcast w naszym katalogu. Nie wiem, czy ktoś już słuchał ten odcinek? Ja słuchałem, 17 odcinek pełnej powagi, a do tego jakoś tak wyrywkowo jeszcze inne odcinki. Yy, od razu zgłoszę, jeżeli pełna powaga, ekipa pełnej powagi mnie słucha, Panowie, zróbcie coś ze swoim RSS-em. Wysyłacie tylko skróty na odtwarzacz. Żaden odcinek się nie ściąga. To jest, to jest pierwszy ból, który jest. Ja nie mogę, tam przesłuchałem może cztery odcinki pełnej powagi. Siedemnasty to jest nawiązanie coś ala byłe koczowisko dekadencji czy teraz kontestacja. Niestety niedopracowany odcinek. Jeżeli chcecie zacząć słuchać pełnej powagi, to mówię z pełną powagą. Kochani, nie słuchajcie 17 odcinka. Zacznijcie od jakiegoś innego. Ja na tym naprawdę bym się zniechęcił. Aha. Z RSS-em tam był problem. On, nie wiem, czy on już jest do końca rozwiązany. W każdym razie u nas już to zadziałało, bo skoro pojawia się nowy odcinek w katalogu i pojawia się również u mnie w moim agregatorze podcastów to być może RSS jest naprawiony ja im zgłaszałem ten problem nie pamiętam już czy Kuba czy Norbert który z nich tym się zajmował i poprawił to być może, że jeszcze coś tam nie gra ale to już możecie sobie sami się o tym przekonać w każdym razie jest to nowy projekt nowe osoby i mamy też jeszcze jeden nowy projekt którego jeszcze nie ma w katalogu, bo sobie nie zasłużył. Jeden odcinek się dopiero pojawił, a mowa o. O czym? O paki? No prawdopodobnie o czas na kwas. Tak jest, czas na kwas. Przemek już słuchał. Tak, słuchałem. To jest nowy projekt, nowy podcast RetroBraci, którzy postanowili, że zbyt rzadko e, nagrywają retroradio, że ciężko się zebrać i znaleźć dobry temat do Retro Radio, więc postanowili otworzyć nowy podcast, gdzie będą przeprowadzać luźne, luźne gadki między sobą na luźne różne tematy. A ja sobie właśnie w tym czasie zaktualizowałem, znaczy odświeżyłem sobie stronę i widzę, że Filip Dawidziński z odcinkiem 304 się wpakował a także jest completely unprofessional Martina Lechowicza, ale myślę, że te dwa odcinki zostawimy dla kolejnych prowadzących, bo to są świeżynki, o których nie mielibyśmy nic do powiedzenia. No tak, ale jeszcze przecież, skoro powiedzieliśmy już o nowym projekcie retrasów, dlaczego nie powiedzieliśmy o nowym odcinku RetroRadio? A właśnie, a dlaczego go nie ma tutaj u nas? Przecież oni zawsze mieli z problemy. Widzisz, i dobrze, że mówisz. Ja muszę ich tam wziąć, przycisnąć jakoś. Tak, no, nowe Retro Radio się ukazało. Bardzo ciekawe Retro Radio, w którym chłopacy mówią o y, grach swojego dzieciństwa i tutaj młodzi, młodzi, szczególnie słuchacze, nie myślcie sobie, że chodzi o jakieś komputerowe gierki. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Chodzi o tradycyjne gry... Takie, w których jakbyśmy my zaczęli grać teraz To młodzież pukałaby się w głowę i zastanawiała, co my robimy Odcinek bardzo fajny Sentymentalna podróż do różnych dziwnych gier Czy planszowych, czy też fabularnych Czy też po prostu na podwórku Mało tego, dowiadujemy się, że jeden z retro braci skakał na gumie razem z koleżanką. Jaka siara. On się tylko chciał podwalać. Podwalał się, tak, ale z kolei drugi, jak się chciał podwalać, to się przewracał na rowerze. No nie, ja nie wiem. Młodszy, męski, starszy, zniewieściały. Ach, nie wiem, ale odcinek bardzo fajny. Kochani yy, słuchacze Retro Radia, Mistrzowie nasi retrasi nagrali tak dużo materiału, że starczy im jeszcze na jedno Retro Radio. Także poczekajmy, jeszcze trzy miesiące opublikują następny odcinek. A na koniec news z ostatniej chwili, który podrzucił nam Maciek Skwara. Podobno w polskim iTunes już widać polskie podcasty co rokuje dobrze na to, że iTunes na dobre zawita do Polski i będzie pełnowartościowym programem od firmy Apple. A ja już ze swojej strony chciałbym dodać, że skoro Apple zaczyna już wchodzić rzeczywiście do Polski, jest to bardzo dobra wiadomość, to ja za jakieś półtorej miesiąca ruszę z nowym projektem, Projekt nie będzie dotyczył trzech, nie będzie dotyczył luźnej gadki. Projekt będzie całkowicie skazany na porażkę. Będą to krótkie recenzje gier na konsolę Nintendo Dual Screen popularnego DS-a. Czyli kolejny mm, jakiś podcast z grami. Tym bardziej ludzie znajdą... Jak, jak jakiś... No, jakiś, jakiś to będzie, no jakiś kolejny. Tym bardziej, apelujemy, niech się znajdzie ktoś, kto słucha podcastów z grami, o grach i chce się z tym wszystkim z nami podzielić. Dobra, ja to będę robił, już nie apeluję. <grym>, chcesz poważnie? Czekaj, czekaj, ja cię Tak, nie. Już dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o trzymaniu zapewne części ciała. Czyżbym miał jakiś déjà vu? <grym>, no dobra, no to właśnie usłyszeliście, drodzy słuchacze, że Robert Kamaszyn zadeklarował się i będzie recenzował nam regularnie, co tydzień, <głosy> podcasty o grach. Tak jest. Aleluja. <głosy> no dobra, nie, żartowałem z tym co tydzień, ale jak dasz radę, to naprawdę będzie... To co trzy na... dni. No właśnie, teraz tak, jest nas sobie tutaj piątka stałych, no teraz już szóstka, od dzisiaj już szóstka stałych nagrywających. Jest, jest, jest! Tak, i właściwie źle też mówię, bo jeszcze są... Mateusz... No i to jest ten Piotrek Sochaleski z projektu Wariany. Uuu, Roberta nam wciło, muszę do niego zadzwonić. Jak na sposób wygląda odsunięcie od władz. No i patrz, i Roberta nam wciło całkiem. A spróbuj się połączyć jeszcze z Robertem. Aha, on się wylogował, tak? <śmiech> Przepraszam serdecznie wszystkich. Za to, że nie uczestniczyłem do końca odcinka, ale internet wziął i się wyłożył, mówiąc kolokwialnie. A na koniec chcieliśmy zaprosić na kolejny eksperymentalny podcastofon, w którym będziemy przyjmować rozmowy od naszych słuchaczy. I tym razem zapraszamy na 25 czerwca o godzinie 21.30 gdzie od razu będziemy przyjmować właśnie rozmowy od słuchaczy, wcześniej nagramy już sobie przegląd, także nie będziecie nam przeszkadzać i bardzo serdecznie zapraszamy do rozmów z nami do dzwonienia login na Skype'ie to podcastofon i to już na dzisiaj wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Żegna się Robert Kessling, żegna się Robert Kamaszyn, którego już zgubiliśmy. Mam nadzieję, że, że zachowało się jego nagranie. A więc chciałbym się pożegnać. Robert Kamaszyn, podcast 420. Miejcie się. I żegna się... I żegna się z Wami Przemek szypaniuk i do usłyszenia, do następnego podcastu hej tak, miłego weekendu, do usłyszenia nie ma znaczenia, kto tam prowadzi czy zagaja, czy coś to no, samo, samo wyniknie a od którego podcastu? w oczekiwaniu na powrót internetu chciałbym zaśpiewać piosenkę ale na chęciach się skończy, ponieważ nie potrafię śpiewać to teraz tak, na samym dole jest 92 numerek Ja On już jest na drugiej stronie. Minęła godzina 22, a 22 wyłączałem internet w szachach prawdopodobnie. Yy, Robert, ty słuchałeś serio, serio? Yy, serio, serio słuchaj. A mianowicie, e, tutaj ostatnie... E, a mianowicie, news z ostatniej chwili, podobno w polskim iTunes e, widać już e, polskie podcasty, co jest, e, no, dob dobrze rokuje na to, że e, iTunes i Apple e, wprowadzają się... Jeszcze raz! Powiedz to jeszcze raz! Sorry, ja już nie mogę. No ja sobie poleję. A ty dokąd? Tam jest tylko żar i popiół. On no, chyba. Moja mała emigracja, tak? Historia mojej emigracji. <grym> Moje małe radio. <grym> Piwo mi się wylało. Fajne news. <grym> Muszę zlizać. <Yep>, ja, ma. <grym> <grym> Robert będzie nawijał cały czas z Czech. Ja będę mówił za Czech. <grym> no, Robert z Czech będzie <grym> mówił za Czech. Zobaczymy, idźmy na żywioł, w razie czego Robert będzie przecież montował. Ostatnie twoje cięcie Robert tak na marginesie to weszło na to, że ja jestem niepalący. Cały dzień nad tym siedziałem i Wiola się do mnie nie odzywała. <grystanie> Masofista. No bo żeś wina nie kupił, nie? Jego wina, ona temu winna. <grystanie> I przechodzę. Za to no, no No No jedziesz. No to mów, do powieca ja będę mówił następny. No dobra. Pozdrawiam tych, którzy będą to montować. Nie chciałbym być w ich skórze. <grystanie> to już czwarty dzień. Proszę, nie mogę się doprosić, żeby kupił. I później wkończycie flaszki do domu. Wiecie co, ja tego słuchałem chyba z 60 razy, autentycznie. No kurna, normalnie myślałem, że się poleje. Nie, naprawdę, ja bym tego nie zmontował. Dobra, dodarujmy sobie to na e, następnym no, razem. No, powiedz, powiedz, tylko troszeczkę krócej. <śmuszy> Już masz wprawę. W <śmuszy> <śmuszy> Więc zapraszam za... No jejku, to chyba się wytnie. Jeszcze raz, może to puszczę są. Dobra, klaps. A <śmiech> no to kto, że ma piłkę pod ręką? Człowiek z piłką pod ręką. Coś mówisz, coś? Nie, już nie. Przepraszam. <śmiech> I tym razem mowa... No, nie to ja już nie powiem bo już nie pamiętam, co oni tam mówi. Małe jest piękne i w dodatku to jest wideokast, więc można zobaczyć. <grymny> Sorry, ja mam dzisiaj jakieś zboczone skojarzenia. <grymny> żużel, żużel, wum, wum, wum i cheerleaderki, yeah. Aha, no tak. No, ja tego nie słuchałem następnego. Ja też. No to trzeba jakiś ten wyciąć, bo ja też nie zdążyłem niestety. U mnie nawet nie złapał RSS tego. Właściwie źle mówię, to się wytnie. <grystanie> Paweł Sirius w tym odcinku podpowiada nam, jak tanim kosztem można zrobić takie makrofotografie. Z czego się śmiejesz? Ja przepraszam, ja piwo nalewa. A na koniec news z ostatniej chwili, e, który otrzymaliśmy od Maćka z podcastu Bez Nazwy, a mianowicie w polskim iTunes yy, widać już polskie yy, podcasty, co... Staram się trzymać mikrofon z daleka, ale sorry. A Parker mi uciekł. Retro radio to już jest historia, znaczy historia w tym dobrym słowa znaczeniu. Właściwie nie, ja tego nie chcę. Ja to muszę wyczytać. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Skillował retrasów. Ja słuchałem dzisiaj retrasów cztery razy. No tak, tak, pamiętam, yy. i robię takie bardzo ciche B. No i to już na dzisiaj wszystko dla was, co. Yy. Jeszcze, co... Nie ma co skakać dalej, koniec jest. <głos> to już jest koniec. Nie ma nie już ma, nic. nic, to ja sobie poleję. Yy, jeszcze może byśmy yy, yy, powiedzieli. Miej to pięknie, miejcie to za krasnie, ale to już słyszeliście ostatnio, więc. Ahoj! Ciao. Chciałbym serdecznie pozdrowić całą rodzinę, wszystkich znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanki ze szkoły podstawowej nr 18 imienia Józefa Bema w Szczecinie. Chciałbym pozdrowić całą drużynę piłkarską Madagaskaru oraz 3 czwarte aburygenów.